Płynie uch Twarze zanurzone w drymie Pośród szarych blokowisk NH18 nigdy nie zaginie Składam rym za rymem jak wiosna jest po zimie i niech płynie Hip HOP, muzyka w głośnikach AGF-012, tu przy nowych blokach Świetłych osiedli budowanych pospolicie Gdzie planty spalają się należycie Gdzie chłopaki mają swoje dos na życie Ale nie widzie wieczne bycie Ta, to jest chuty nowe życie Jak tajfun tsunami Zimna biana lejąca się strumieniami Oczka malutkie, podparte zapałkami Pierwsze nagrywki, te op też czasami Udejotki ze smiley połączonymi siłami Nigdy nie zapomnę chwil spędzonych z majkami Wtedy zbudzającymi śmiech rymami Co by się nie działo, nie rozerwę etyptu KRA, Rozkręca się do taktu Niech się wszystko buja, niech wszystko płynie Krakowskie twarze, zatopione w płynie Niech się wszystko buja Niech wszystko płynie, nowochóckie pójca, zanurzone w dymie. Niech się wszystko buja, niech wszystko płynie. Krakowskie twarze zaturczone w płynie, niech się wszystko buja, I wszystko płynie. Nowochózkie pójca, zanurzone w dymie. Niech się wszystko buja, niech słowa płyną weter, ter też kto nawija, ja odpowiadam Pieter AGF zawodnik, co chce zakupić stonę Na bezproblemowe życie i dużą kabonę Wylewa moje myśli prymów morzu tonę I chociaż blokowiska nie są już moim domem, te miejsca mi znajome od lat kilkunastu Tylko tu panuje ten niepowtarzalny nastrój Jeśli nie rozumiesz co mówię Lepiej zbastuj na ławce z przyjaciółmi I stronie pod toastów To trzech pojebańców Łamiących wciąż zasady Na przekór życia prawom Ale bez przesady My nie szukamy zwady To nie są nasze wady I choć nie mam dowodu Ani samochodu Nigdy nie stoję w miejscu No stop do przodu Jeśli chcesz mnie zmienić Szkoda zachodu Olewam wam reformę, ja przeskakuję normę, nie jestem jak barwizalka, co wciąż trzyma formę, i nie jak transformę, ja jedno mam oblicze, na widok Enrique, jak świnianie nie na moich ludzi liczę, w każdej sytuacji robię co potrafię, nawet bez owacji, nigdy brak atrakcji, Mati nie mam racji, masz człowieków, nigdy nie zapomnę wspólnych aktów. Słowa z KRK, dzielnicy 15, Miszczejowidze Stare.